Bar ze smalcem. Nie ma smalcu, z drzemem są pirę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Was jak zwykle bardzo ponownie i zapraszam jak co miesiąc na kolejne wydanie podcastu Bar Karola. Do słuchania zaprasza Was Wasz wesoły barman. A dzisiaj o tym, co ostatnio chodzi mi po głowie ostatnimi czasy przypominają mi się próby zjednoczenia środowiska podcasterskiego próby wspólnych gier i zabaw próby konsolidacji i tchnięcia ducha w środowisko twórców i słuchaczy związanych z podcastingiem otóż był taki czas że Próbowaliśmy się bawić w głosowania, wybieranie najpopularniejszych podcastów i inne tego typu rozrywki i proszę się nie martwić, nie zamierzam tutaj wywoływać duchów przeszłości czy różnych innych widm. Nie, nie, nie to jest moim celem. Pamiętam tylko, że problem z jakim wtedy się borykaliśmy to była przede wszystkim frekwencja, frekwencja mizerna i, i takie czy inne afery z tym właśnie związane. A dlaczego właśnie takie myśli zajmują mi głowę, o tym za chwilę. W Niemczech istnieje co najmniej 11 klubów automobilowych. Największe z nich to ACE, ACV, AVD i ADAC. Pod względem wielkości, pod względem ilości członków, cztery największe kluby, które właśnie przed chwilą wymieniłem: AVD, czyli Automobil Club von Deutschland, ma 200 tysięcy członków. ACV, Automobil Club Trzeci co do wielkości ma 300 tysięcy członków, natomiast drugi, drugi pod względem wielkości, wielkości jest to klub ACE Autoklub Europa, który ma około 500 tysięcy członków i uwaga, uwaga, największy i najbardziej chyba znany nie tylko w Niemczech, ale również i Poza granicami Niemiec jest ADAC, czyli Allgemeine Deutsche Automobil Club. Teraz uwaga, jest to największy klub automobilowy w Europie i drugi co do wielkości na świecie. Ilość członków to 18 milionów osób. Dlaczego podaję te liczby? Podaję po to, żeby uzmysłowić skalę wielkości. 18 milionów, a następny klub ma 500 tysięcy. 18 milionów to już jest dosyć spora liczba członków. Ludność Niemiec to jakieś 80 milionów. Łatwo można sobie wyliczyć, co który obywatel Niemiec jest członkiem ADAC. No praktycznie w każdej rodzinie musiałby w takim razie być ktoś, kto jest w adac są tam całe rodziny. I najczęściej jest tak, że e, ktoś, kto wstępuje do klubu, pozostaje w nim już przez całe życie. Jest to coś, o czym zapewne się zapomina. E, głównym atutem bycia w takim klubie, głównym celem bycia w takim klubie jest e, zabezpieczenie sobie mobilności. Młody człowiek kupując auto nie pierwszej zazwyczaj świeżości wstępuje do ADAC płaci jakieś specjalne stawki dla młodych kierowców i dzięki temu wie, że jeżeli gdzieś zostanie stać na autobanie jeżeli gdzieś auto odmówi mu posłuszeństwa ADAC przyjedzie, scholuje go do następnego najbliższego warsztatu jeżeli jest to jakaś dłuższa podróż zapewni mu nocleg, jeżeli jest to tylko jakiś drobiazg awaria zostanie usunięta na miejscu zimą na przykład bardzo często się zdarza, że pomoc ADAC wzywana jest do aut, które stoją bez prądu z rozładowaną baterią i po prostu nie mogą odpalić członkostwo w takim klubie zabezpiecza nas przed nieprzyjemnymi wydarzeniami, jakie mogą mieć miejsce na drodze. Członkowie klubu płacą minimum 84 euro rocznie. Większość członków nie interesuje się dalej pracą klubu, jego aktywnością, tym czym klub zajmuje się w ramach Szeroko pojętej swojej działalności, bo ADAC naprawdę robi bardzo, bardzo różne rzeczy. Większość członków zabezpiecza, tak jak wspomniałem, jedynie swoją mobilność i klub między innymi utrzymuje się z wiecznych składek członków, którzy nigdy nie potrzebują pomocy. Bo prawda jest taka, że młody człowiek wstępując do ADAC najprawdopodobniej przez całe życie pozostanie już e, członkiem klubu, a w momencie kiedy jego sytuacja materialna się poprawi, e, kupi sobie jakieś lepsze auto, e, spójrzmy prawdzie w oczy, no jak często zdarza nam się gdzieś e, zostać unieruchomionym, jaki jest to e, procent, co raczej są promile, a płaci się zawsze, płaci się za bezpieczeństwo, płaci się za własny spokój jedną z wielu rzeczy którymi zajmuje się ADAC jest wybór najlepszego auta roku od 10 lat wśród czytelników magazynu Motorwelt który wydawany jest również raz na miesiąc przez ADAC wybierany jest przyznawana jest nagroda Gerber Engel czyli żółtego anioła Kolor żółty to kolor fir firmowy ADAC. I właśnie e, czytelnicy miesięcznika Motorwelt mają okazję raz do roku e, wybrać najlepsze auto spośród tych, które mm, poruszają się po niemieckich drogach. W zasadzie teoretycznie nie powinno być z tym problemu. Miesięcznik... E, ląduje w skrzynce pocztowej każdego członka ADAC. Czyli raz w miesiącu 18 milionów osób dostaje swoje egzemplarze miesięcznika Motorwelt. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Otóż nie tak dawno dziennikarze jakimś trafem wywęszyli, że wyniki głosowania prawdopodobnie są lekko tuningowane. Lekko poprawiane, tak żeby również pozytywnie wpływały na wizerunek ADHC. Oczywiście kierownictwo klubu najpierw stanowczo zaprzeczyło, jednak później nieco spuścili z tonu i okazało się, że rzeczywiście, faktycznie wyniki głosowania są nieco zawyżone. I tu mamy właśnie pewne podobieństwo do naszego świadka podcastowego. Otóż okazało się, że nie są prawdziwe liczby osób głosujących na Autoroku. Według ADAC w głosowaniu miało wziąć 300 tysięcy osób. Nie byłaby to wcale liczba zbyt wysoka, wydaje mi się, biorąc pod uwagę ilość członków i łatwość głosowania, bo w końcu dostają wszystko na tacy. Dostają gazetę, która przychodzi do nich do domu i tylko wystarczyłoby zdaje się w tej gazecie wypełnić jakiś formularz kupon. Także sytuacja dużo chyba łatwiejsza niż w przypadku słuchaczy podcastów, którzy muszą gdzieś wchodzić na strony internetowe, logować się etc. Członkowie klubu ADAC mieli bardzo ułatwione zadanie. Okazuje się jednak, że nie 300 tysięcy osób wzięło udział w głosowaniu ale jedynie mniej więcej szacunkowo 30 tysięcy osób zadałem sobie trochę trudu wziąłem kalkulator do ręki i obliczyłem gdyby, gdyby nawet tak jak podawało ADAC 300 tysięcy osób wzięło udział w głosowaniu byłby, byłoby to zaledwie 1,6% członków klubu ponieważ z dość y, dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przyjąć, że głosujących było około cirka mniej więcej 30 tysięcy osób, to jest to 0,16%, czyli na nasze 1,6 promila. Jest to liczba dość mała. Trzeba przyznać, biorąc pod uwagę, że że głosowanie jest dosyć proste. Teraz, jeżeli przyjmiemy, że słuchacze i autorów podcastu, którzy czynnie uczestniczą w życiu podcastowym, którzy zaglądają do katalogów, którzy interesują się tym, co się wokół dzieje, wchodzą na różne podcastowe Facebooki, przyjmijmy, że jest ich tysiąc osób, co jest moim zdaniem już nieco liczbą zawyżoną to gdyby ci wszyscy ludzie wzięli udział w głosowaniu tak samo czynnie jak członkowie klubu ADAC, to biorąc pod uwagę, że tam mieliśmy 1,6 promila, to oznaczałoby, że w głosowaniu na najlepszy podcast roku czy też na najlepszego podcastera roku wzięłoby udział 1,5 osoby. Mniej więcej. Także mówiąc szczerze, chyba możemy e być szczęśliwi, że w tych naszych grach i zabawach aż tak dużo osób brało udział. Podobnie ma się rzecz z wybieraniem na przykład podcastu miesiąca, gdzie frekwencja była mizerna czy wręcz zerowa. Tam chyba tak samo frekwencja odpowiadała mniej więcej standardom ludzkiego zaangażowania. Mówiąc krótko i jasno, po prostu ludziom się nie chce. I mają do tego całkowite i absolutne prawo. I naprawdę nie mamy się czemu dziwić. Okazuje się, że nie jesteśmy gorsi. Nie jesteśmy inni. Nie jest to jakaś nasza cecha narodowa, beznadzieja i tumiwisizm. Nie. Okazuje się, że tak jest na całym świecie. I właściwie chyba możemy być szczęśliwi, że od tych naszych wyborów nic nie zależy. Bo tutaj, w Niemczech, yy, wygląda sprawa zupełnie inaczej. Otóż... Yy, Wybór auta roku to prestiż. Wybór auta roku to zaufanie. Okazuje się, że na e, tegorocznego zwycięzcę, a był nim Golf, podobno e, Niemcy najbardziej kochają Volkswagena Golfa, okazuje się otóż, że e, oddało, według ADAC, miało na niego oddać e, głosy 30 34 299 osób. Faktycznie jednak, jak stwierdzono, na Golfa zagłosowało 3409 osób. Tutaj oczywiście pojawia się pytanie, czy rzeczywiście tyle osób zagłosowało na Golfa. Czy rzeczywiście Golf jest zwycięzcą? No bo skoro ADAC zapewne od lat już, to wykażą dokładne śledztwa, e, poprawiało wyniki wyborów. To pytanie pozostaje, czy może poprawiali również sam wybór. Może nie tylko dopisywali na końcu 1-0, ale może e, w ogóle decydował ktoś za biurkiem o tym, kto będzie zwycięzcą. Jest to dosyć śliska sprawa, tym bardziej, że ADAC zajmuje się bardzo, bardzo różnymi rzeczami. Testuje bardzo różne Rzeczy związane z, z turystyką, z motoryzacją. Na łamach miesięcznika Motorwelt można na przykład znaleźć testy opon, bagażników na rowery, siedzonek dla dzieci, różnych modeli samochodów. ADAC prowadzi również statystyki awaryjności poszczególnych marek i modeli. ADAC lobuje. No i jest pytanie. Czy może komuś zależeć na tym, żeby ta, a nie inna marka wygrała? Na ile można zaufać testom ADAC? Czy jeżeli pokierujemy się wynikami przeprowadzonych testów, czy naprawdę będziemy mieli to, co najlepsze, czy może to, co najwięcej zapłaciło? Tym bardziej, że tak zupełnie przy okazji wyszły również i inne rzeczy na jaw. Wiadomo. Jeżeli dziennikarze zwęszą krew, to już tak łatwo nie popuszczą. No i następująca sensacja ujrzała światło dzienne. Otóż ADAC ma misję. ADAC ma misję pomagania ludziom i ratowania ludzkiego życia. Aby sprostać tym zadaniom, stworzono znakomicie funkcjonującą sieć system ratownictwa powietrznego. Posiadają oni niezliczoną liczbę śmigłowców, które w każdym momencie gotowe są do startu po to, żeby nieść ratunek ludziom poszkodowanym, ludziom, którzy ponieśli jakieś obrażenia w wypadkach i trzeba ich szybko, jak najszybciej przetransportować do szpitala. Obok śmigłowców, które na stałe czynnie są na każde wezwanie. Jest też oczywiście określona liczba maszyn, które akurat są w remoncie, które akurat przechodzą przegląd i dziennikarze z dobrych, nikomu nieznanych źródeł dowiedzieli się, że prezydent i władze ADAC latają właśnie takimi śmigłowcami ratunkowymi. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, jak utrzymywane są śmigłowce, jak utrzymywany jest cały ten system ratownictwa powietrznego. Otóż usługi ogólnie zamawiane są przez Ministerstwa Krajów Związkowych, czyli landów za przeloty w przypadku wypadku płaci kasa chorych konkretnego pacjenta. Członkowie ADAC ze swoich składek oddają około 40 centów zaledwie na utrzymanie śmigłowców, czyli naprawdę bardzo niewiele. Dodatkowo przekazywane są na ten cel darowizny. Są też sponsorzy, czyli ogólnie rzecz biorąc środki pochodzą z, ze źródeł społecznych, państwowych, skaz chorych, czyli krótko mówiąc od nas wszystkich. Znany jest konkretny przypadek z 2003 roku, kiedy to prezydent ADAC, kilka miesięcy po e, przejęciu kierownictwa e, nad klubem, miał uczestniczyć w dwóch e, imprezach związanych z e, ruchem drogowym. W tym celu e, najpierw pojawił się w Hamburgu. Do Hamburga specjalnie przyleciał śmigłowiec z Berlina, e, z warsztatów, gdzie był w e, serwisie. Następnie zabrał e, prezydenta z Hamburga i poleciał do Wolfsburga, Skąd z kolei śmigłowiec oddalił się do Berlina? W Niemczech obowiązuje ogólny obowiązek korzystania z lotnisk czy innych lądowisk. Służy to zapewnieniu bezpieczeństwa oraz ochronie przed hałasem. Całej tej sprawie nadaje właśnie pikaterii fakt, że śmigłowiec w Hamburgu wylądował praktycznie w centrum miasta i w Wolfsburgu również na łące niedaleko zakładów Volkswagena, tak żeby pan prezydent nie musiał za daleko dojeżdżać i nie tracił niepotrzebnie czasu. No bo gdyby miał pokonać tę trasę samochodem, zajęłoby mu to zapewne 2,5 godziny. A tak, lecąc śmigłowcem, 45 minut był już na miejscu. Prawda, że wspaniale. Okazuje się, że w przypadku tych lotów nie zostało wystawione specjalne pozwolenie na lądowanie poza lotniskiem a z obowiązku posiadania takiego pozwolenia zwolnione są normalnie jedynie śmigłowce które znajdują się w akcji czyli które bezpośrednio niosą pomoc w ogóle najprawdopodobniej nikt nigdy nigdzie nie zgłaszał tego że śmigłowce będą yy, użyte niezgodnie z ich przeznaczeniem Czyli najprawdopodobniej za przeloty pana prezydenta zapłaci niemiecki podatnik. Wszystko to razem do kupy wzięte stawia e, Automobil Klub Niemiecki ADAC w bardzo, bardzo niekorzystnym świetle. E, stawia ogólnie pod znakiem zapytania e, wiarygodność klubu, wiarygodność e, ich wszystkich dotychczasowych działań. I otwarte pozostaje pytanie, komu tak naprawdę dzisiaj jeszcze możemy wierzyć? ADAC to była instytucja, instytucja znana nie tylko w Niemczech, ale i również poza granicami Niemiec. Wyniki wszelkich testów przeprowadzanych przez ADAC traktowane były jak biblia kierowców. Teraz w obecnej sytuacji wszystko to traci na znaczeniu, traci na wartości. Pozostaje niesmak i pozostaje pewna pustka. Pozostaje pytanie, jeżeli nawet im nie można zaufać. Komu w takim razie? To tyle o brudach w niemieckim klubie motorowym. Dla nas, ludzi podcastu, pozostaje jedynie optymistyczny wniosek, że mimo tego, że jesteśmy tacy nieruchawi, to tak naprawdę nie jest z nami aż tak źle, bo przypominając sobie jeszcze raz m, wyniki głosowania, jesteśmy, okazuje się, że jesteśmy naprawdę dosyć aktywni. Bierzemy czynny udział w tym, co się dookoła nas dzieje i nie jesteśmy, naprawdę nie jesteśmy najgorsi. Na dzisiaj i na teraz z mojej strony to tyle informacji i nowinek. Słuchaliście baru Karola, a mówił do was wasz barman. Dobranoc.